Rozmowy w deszczu Słuchacie programu Rozmowy w deszczu przy mikrofonie Maurycy Chawranek jest także ze mną w studiu wirtualnym Filip Czarnecki, witaj Filipie Witam Cię, witam słuchaczy Filipa już znacie, pomaga redagować Radio Wolne Media, Tworzył też wiele audycji, które, które mieliście okazję wysłuchać na naszej antenie. Tym razem jednak Filip będzie występował w charakterze gościa, ponieważ nie tylko współpracuje z Radiem Wolne Media, ale także jest członkiem ruchu Zeitgeist. Może powiedz Filipie, co do takiego ten ruch? Czym się zajmuje? Ruch Zeitgeist, no jak sama nazwa wskazuje, jest takim ruchem społecznym, który dąży do wprowadzenia pewnego systemu gospodarczego. Yy, można powiedzieć tak yy, no, w paru zdaniach, że Równodajska jest, jest przede wszystkim aktywistycznym ramieniem projektu Venus, yy, organizacji, która nazywa się Projekt Venus. I właśnie z, yy, z tej organizacji, a konkretnie yy, jego założyciela, czyli Rzaka Fesko, pochodzi yy, właśnie pomysł, tego nowego systemu gospodarczego. Ten system gospodarczy nazywa się RBR Resource Based Economy. Tłumacząc na polski, to jest gospodarka oparta na zasobach. No i właśnie ruch, przede wszystkim będąc właśnie takim aktywistycznym ramieniem projektowany, dąży do wprowadzenia tego projektu, tego tej gospodarki poprzez właśnie przede wszystkim informowanie ludzi, szerzenie świadomości i tego typu podobne na w Zresztą o projekcie Venus kiedyś robiliśmy już debatę w radiowolne media. Powiedz mi jeszcze, bo tak nazwa wydaje mi się zbieżna z filmem Zeitgeist. No poprawnie językowo to powinno się mówić Zeitgeist, a nie Zeitgeist. Tak jakby, no niby to sugerowała nazwa. No większość ludzi mówi Zeitgeist, no ale to jest nie do końca poprawnie. Ja też tak kiedyś mówiłem, ale wreszcie ktoś, kto zna, zna w miarę dobrze Niemiecki, bo to tam wyraz pochodzi z Niemieckiego, oznacza duch czasu nie uświadomił, że to jednak powinna się mówić Zeitgeist. Nazwa wydaje się zbieżna z filmem Zeitgeist. Czy jest to zbieżność, nazw, czy to może jest, są jakieś powiązania między tym ruchem a tym filmem? No powiem tak. Powiązania, powiązań jako takich oficjalnie nie ma. Film Zeitgeist i Zeitgeist Adendum stanowią prywatną opinię ich autora, czyli Petera Josefa, a zbieżność nazw wynika z tego, no, że Peter Joseph jest również założycielem Ruchu, no i postanowił więc, że najlepiej będzie nadać Ruchowi taką właśnie nazwę, taką jakiego filmy. No niestety nazwa ta nam powoduje wiele problemów czasem, bo na przykład wielu ludzi kojarzy nas z tymi filmami i myślą, że jesteśmy, nie wiem, na przykład nastawieni jakoś wrogo do religii, czy... Jakoś reprezentujemy poglądy zawartych w tych filmach, e, podczas gdy to nie jest do końca prawda. E, my reprezentujemy poglądy ich wyłącznie projektu Venus, a nie tych filmów. To może warto byłoby zmienić nazwę? E, no, to by było, że tak powiem, no, raczej ciężkie do zrobienia, ponieważ już ruchy jest na całym świecie właśnie pod tą nazwą. No i... mhm, ciężko byłoby po prostu teraz, jak już się wszystko rozkręciło, dokonywać tak istotnej zmiany jak nazwa e, organizacji. Nazwa to jest w sumie najważniejsza rzecz, że to jest taki nasz znak znaczy. Powiedz mi jeszcze może, Filipie, co jest dokładnie celem ruchu? Bo już wspomnieliśmy o e, projekcie Venus. E, czy tylko projekt Wenus jest e, w projekcie Venus działacie, czy także są jakieś inne e, pokrewne, e, nie wiem tam pomysły, idee, inicjatywy? Znaczy no, pomysłów idee jest mnóstwo, ale docelowym takim ostatecznym celem jest właśnie wprowadzenie tej gospodarki opartej na zasobach, czyli są, mówiąc projektu Venus. No i tutaj tylko jest kwestia w jaki sposób my prowadzimy ten projekt. Jest bardzo wiele że tak powiem różnych tam no, idei, pomysłów jakby można to było y, taki projekt plan przejścia zrobić. Y, tak więc no każdy, praktycznie każdy członek ruchu ma jakieś tam swoje wizje, jakby to tam miało wyglądać. Co powinniśmy robić, aby prowadzić projekt Venus. No tak więc no, inicjatyw jest bardzo wiele, różnych projektów, dzieje się bardzo dużo. Z tego co wiem, organizowane są także World Lecture Tour. To jest jakaś cykliczna impreza, czy to jest tylko tak spontanicznie, się odbyło w Ljubljanie w tym roku? Znaczy nie, to będzie cały cykl wykładów w różnych częściach świata. Jack razem z Roxanne Meadows, czyli z, z jego współpracowniczką będą jeździli właśnie no i dawali wykłady w różnych częściach świata. W Dublanie to był taki pierwszy wykład w tej części Europy. To było 5 czerwca, z tego co wiem. To wcześniej to tam był w Wielkiej Brytanii, tam jeszcze w Danii, no ale to było, że tak powiem, no nie aż tak bardzo rozpopakowane wśród europejskiego ruchu, jak właśnie ten wykład w Dublanie, który. No, Było naprawdę wielkim wydarzeniem członkowie ruchu z całej Europy i nie tylko przyjechali i oprócz samego wykładu były również takie spotkania chapterów, czyli takich sekcji jakby to powiedzieć, narodowych, gdzie uzgadnialiśmy różnego typu sprawy organizacyjne. Tak więc no, to nie był tylko wykład, ale również spotkania przede wszystkim, które być może no, według niektórych były nawet cenniejsze od samego wykładu, bo tak naprawdę jeżeli ktoś dobrze zna projekt dobrze zna wszystkie założenia, no to na wykładzie, no raczej niewiele nowego się dowie. Dużo ludzi przyjechało? Na, na tej podstawie można określić, jak duży jest ruch, prawda? No bardzo dużo ludzi. Sala miała półtora tysiąca miejsc, w większości była zapełniona, tak więc, no nie wiem, jakbym miał jakieś podawać szacunkowe dane, to około tysiąca osób tam było. No, czyli całkiem sporo. No jak zważywszy na cenę biletów 20 euro, która no, jest całkiem spora, to myślę, że bardzo dużo ludzi. No i zważywszy też na, tak, że Słowenia jest no, niewielkim krajem. Takim niewielkim krajem, takiemu niewielkiemu krajowi udało się zorganizować tak wielką imprezę. No ale to nie była impreza organizowana przez państwo, tylko przez aktywistów. Znaczy no tak, no ale aktywiści z takiego małego kraju. A dużo było tam Polaków? Znaczy no polska reprezentacja liczyła pięć osób, w tym nie. Więc no nie była to jakaś wielka reprezentacja, no ale lepiej, lepsze to niż nic. Jak wygląda ruch w Polsce? No w Polsce e, w tej chwili wygląda to tak, że jesteśmy podzieleni na województwa. Jeżeli chodzi o taką działalność lokalną. No i oczywiście działamy też w internecie, można powiedzieć, że przede wszystkim w internecie, bo tam działalność lokalna na prostu e, już nie jest tak e, aż rozbudowana, tak jakby działalność internetowa, znaczy no tam organizujemy spotkania, no ale te spotkania e, nie są aż tak częste jak chociażby spotkania internetowe, takie gdzie mogą ludzie z całej Polski się spotkać, no i pogadać sobie. Te, w tej chwili takimi najbardziej aktywnymi miastami, e, województwami w sumie, to są Mazowieckie Warszawa, Dolnośląskie Wrocław, No i Łódzki, Łódź. Tam jest właśnie tak, ruch jest w miarę najsilniejszy, no i może jeszcze Katolice nie tego też. Tam się dzieje najwięcej, jeżeli chodzi o ruch. Tak jak wspomniałem, działam w internecie, mamy swoją stronę, forum. Czy organizacja Zeitgeist jest oficjalną organizacją zarejestrowaną w jakimś sądzie, czy to raczej takie spontaniczne? Nie, no ruch jak wynika z samej nazwy, zresztą jest ruchem, czymś co istnieje przede wszystkim w umysłach ludzi, czyli nie jesteśmy nigdzie zarejestrowani. Znaczy się w niektórych krajach powstają inicjatywy typu założenie na przykład stowarzyszenia ale to jest takie stowarzyszenia czy innej organizacji nie mogą być w żaden sposób oficjalnie powiązane z ruchem, to znaczy mogą wspierać ruch czy coś tam, ale oficjalnie częścią ruchu nie mogą być. Dlaczego? No ponieważ, tak jak wspomniałem, no ruch nie jest niczym zarejestrowanym. Ruch jest tylko ruchem. Nie... Może wiesz, łatwiej byłoby działać, gdyby dokonano rejestracji. Wtedy można jakieś, nie wiem, fundusze występować, zbierać e, darowiznę. No ale no to wtedy, właśnie wtedy powstają takie inicjatywy oddolne, nieoficjalne, nieoficjalnie powiązane z ruchem i wtedy to działa. E, oficjalnie powiązań z ruchem nie ma. Czyli generalnie pomaga się ruchowi za pomocą takich na no, spontanicznych dodatkowych e, akcji. A jak można jeszcze inaczej pomóc ruchowi? No Przede wszystkim najpierw trzeba zaznajomić się z założeniami projektu WENUS, żeby nie było tak, że się dołączam do ruchu, a tak naprawdę no, ten niewiele wiem, co to jest projekt Venus, co to jest gospodarka w zasobach. Zachowując się w ten sposób można przysporzyć nam więcej złego niż dobrego, ponieważ no, jak wiadomo, no, niewiedza jest największym wrogiem oraz ignorancja. I jeżeli już uznamy, że mamy już w miarę wystarczającą wiedzę, no to wtedy przede wszystkim powinniśmy Przek próbować przekazać to wiedzy innym, czyli szerzyć świadomość, rozpoznać informacje na temat tego systemu nowego. To jest taki, że tak powiem, główny nasz kierunek działań, czyli informowanie ludzi. Czy sam ruch Zeitgeist jest inwigilowany może przez, nie wiem, jakieś służby bezpieczeństwa czy coś, albo no jednak to jest jakaś, jakieś zagrożenie dla obecnego systemu, prawda? Ciężko powiedzieć. Oczywiście nie możemy być niczego pewni, czy w ruchu są jakieś takie tego typu osoby inwigilujące, czy też nie, no ale z pewnością e, prędzej czy później władze mogą uznać nas za zagrożenie i próbować jakoś, nie nasze działania. Więc, no. Naszą najlepszą obroną w tym przypadku jest nasza wiedza, aby nie dać się jakoś tam przekabacić, tak mówiąc kolokwialnie na na modłę władz obecnie. Służby specjalne działają też czasami w taki sposób, że wchodzą do jakiegoś ruchu przez długi czas, zdobywają zaufanie, no a później w tym momencie potrafią no, narobić hałasu i zamieszania. No wiadomo, zawsze istnieje taka możliwość. My tam specjalnie się wszystkim nie bronimy, ponieważ jeszcze no, nie było żadnych przesłanek, że takie zagrożenie może istnieć, no ale można powiedzieć, że obroną samą w sobie jest ruch, ponieważ no nie jesteśmy żadną no, tam zorganizowaną taką strukturą, tylko że jesteśmy tam zarejestrowani, gdzie się już wspomniałem, tylko no, że to jest taka luźna bardzo forma organizacji, tak więc tego nie da się jakoś zniszczyć, zdelegalizować, to zawsze będzie istniało w umysłach ludzi. A Umysł, tak wiadomo, to jest takie miejsce, które no, nie bardzo da się zinwigilować przez płucie. Kiedyś robiliśmy już audycję o projekcie w debatę, pamiętasz pewnie. No i jeden z czytelników na naszym portalu w komentarzach stwierdził, że no to jest coś podobnego do nowego porządku świata, że być może jest to nawet ruch, który twórcy globalizacji nowego porządku świata wskrzesili i nie wiem, jakoś nim manipulują. Jak się do tego odniesiesz? No tak, mieliśmy do czynienia już tego typu e, zarzutami. Zresztą na naszym forum jest długi e, na kilka, czy tam kilkanaście stron temat. powiadamy na no, zarzuty przeciwników projektu Wenus i tam właśnie się pojawiły takie zarzuty typu, e, że projekt Wenus to tak naprawdę nowy porządek świata, czy to, coś w tym stylu. No, otóż moja odpowiedź na takie tego typu zarzuty jest bardzo prosta. Czemu elity miały popierać system, który najzwyczajniej nie zakłada ich istnienia? W projekcie Wenus, e, czyli w gospodarce na osobach nie ma czegoś takiego jak elity, nie ma czegoś takiego jak jakaś nie wiem, hierarchia społeczna, tak więc no, takie zarzuty są według mnie bezpodstawne i to stanowi przejaw paranoi. Jak sądzisz, czy te zarzuty formują nie wiem, przypadkowi czytelnicy, czy może ktoś jednak celowo tutaj no troluje? Zawsze istnieje taka możliwość, że ktoś jakiejś służby, czy nie wiem, czy jakaś organizacja Niekoniecznie nam przychylna robi coś takiego, że chce pokłócić ze sobą taki ruch anty-NWO, którego według mnie jest częścią znaczy ruch w sumie, tak więc no, mogą próbować nas skłócić ze sobą. No niestety, no no, trzeba sobie zdawać sprawę po prostu z tego, że będą na pewno jakieś siły, które będą starały się no, nie, nie dopuścić do realizacji projektu Venus, ponieważ zawsze wszędzie znajdą się oportuniści, osoby, które boją się zmian itd. Tak, no, dalej dokładnie. I tak, dalej. tak, no tak więc no, takie zagrożenie zawsze jest, no, ale miejmy nadzieję, że ta wiedza, którą dysponują członkowie ruchu zapobiegnie właśnie jakimś próbom skłócenia nas. Czy ruch dalej się rozwija, czy może tak stanął w miejscu? No, ruch cały czas się rozwija, coraz więcej e, ludzi dołącza, jest coraz więcej przeróżnych projektów. tak i, no, Nie można na pewno powiedzieć, że jesteśmy w jakimś tam stanie stagnacji. Sądzisz, że uda się e, projekt Wenus wdrożyć w życie? No Myślę, że e, nie chodzi o to, czy uda się, czy tylko kiedy uda się. Bo według mnie to jest e, nieuchronne konsekwencja, ponieważ no, ten system to jest tak naprawdę skazany na porażkę. Obecny system ekonomiczny no i prędzej czy później, chociażby pod wpływem takich czynników jak technologiczne bezrobocie, pieniądze przestaną być tak powiem, efektywne i trzeba będzie wprowadzić system taki jak właśnie gospodarka oparta na osoba, w którym już nie ma pieniędzy, w którym już technologia Odgrywa dużo większą rolę. To jest naturalny proces, naturalna ewolucja społeczeństwa. Sądzisz, że doczekasz tego za swojego życia, czy dopiero Twoje wnuki? No ciężko mi tak spekulować, czy ja tego doczekam. Powiem tak, że jeżeli w tej chwili ludzie, 6 miliardów ludzi ponad, zadecydowałoby, że chcą mieć taki system, to technologicznie nie ma żadnych przeszkód, żeby taki system prowadzić. To by było możliwe na jutro czy członkowie ruchu Zeitgeist myślą może o tym, żeby w przyszłości, no nie wiem, przejąć władzę za pomocą zwycięstwa w jakichś wyborach jako Komitet Obywatelski, wyborczy albo w jakiś inny sposób? No to jest dość trudne pytanie, no bo z jednej strony staramy się unikać polityki, ale z drugiej strony, no niektórzy członkowie ruchu są świadomi tego, że no ciężko niektóre sprawy załatwić bez udziału polityki. No bo wiesz, tu wcale nie trzeba zakładać zaraz partii politycznej. Sam komitet wyborczy w zupełności by wystarczył, prawda? Znaczy no, oficjalnie, oficjalny nurt, że tak on mówi, że powinniśmy czekać, aż obecny system sam upadnie i wtedy dopiero coś tam próbować sprowadzić ten nowy system, żeby bo w tym systemie raczej no, nie da się tego zrobić. Sądzisz, że jeżeli system upadnie, ten, który teraz jest, to członkowie ruchu Zeitgeist będą w stanie wtedy wprowadzić nowe ustroje. Właśnie na tym polega nasza praca, żeby poinformować jak największą ilość ludzi, aby właśnie w momencie, kiedy ten system upadnie, żeby świadomość ludzi była na tyle wystarczająca, żeby po prostu ten no, system został sprowadzony. Chciałbyś coś jeszcze dodać do naszej rozmowy? No. Przede wszystkim chciałbym zachęcić wszystkich ludzi do zapoznania się, ale do takiego naprawdę porządnego zapoznania się z tym, co proponuje Projekt Venus, żeby tego nie ignorować, czy tam pod wpływem tego, co ja powiedziałem, jakoś to nie wiem, odrzucić, ponieważ no, to co ja mówię, to jest tak naprawdę, nie wiem, jakąś procenta całej wiedzy, jaką ma do zaoferowania Projekt Venus, cały ruch Side Guys, tak więc no, Naprawdę zachęcam do zapoznania się z tym, dopiero wtedy oceniania tego, co robimy, bądź ewentualnie przyłączenia się do nas, do czego naprawdę zachęcam. No i to by było w tym nie na tyle. Ja początkowo byłem dosyć sceptycznie nastawiony do samego projektu Venus. Kiedy robiliśmy tą debatę, o której już wspomniałem, to nie za bardzo tutaj wiedziałem, co to jest właściwie ten projekt. No ale tak czasem powiem Ci, że się pomału przekonuję. Dziękuję Ci za rozmowę, Filipie. Również dziękuję Tobie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Gościem programu Rozmowy w deszczu był Filip Czarnecki. Realizacja, montaż i prowadzenie Maurycy Chawranek dla Radia Wolne Media.